Rozdział XIII. Eter mówi o nowym Jeruzalem, które zostanie zbudowane w Ameryce przez potomków Józefa. Prorokuje i zostaje wypędzony przez ludzi, zapisuje dzieje Jeredów i przepowiada ich zagładę. Wojna ogarnia cały kraj. I teraz ja, Moroni, przechodzę do zakończenia opisu zagłady ludu, o którym piszę. Albowiem nie dali oni wiary słowom Etera. Jakkolwiek powiedział im prawdę o wszystkim, od początku człowieka i powiedział im, że gdy po potopie wody opadły na świecie, ta ziemia stała się ziemią Pana, wybraną ponad wszystkie inne. Dlatego Pan chce, aby wszyscy ludzie, którzy na niej żyją, służyli Mu. I powiedział im, że jest to miejsce nowego Jeruzalem, które stąpi z nieba i miejsce świętej świątyni Pana. Oto Eter miał wizję czasów Chrystusa i mówił o nowym Jeruzalem na tej ziemi. Mówił im także o domu Izraela i o Jerozolimie, skąd Lechi miał przybyć. I powiedział im, że zostanie ona zniszczona, a potem to święte miasto zostanie odbudowane dla Pana. Nie może więc ono być nowym Jeruzalem, istniejąc odwiecznie zostanie odbudowane i stanie się świętym miastem Pana a będzie zbudowane dla domu Izraela Tymczasem nowe Jeruzalem ma być zbudowane na tej ziemi dla reszty potomków Józefa czego znak dano już wcześniej albowiem tak samo jak Józef zabrał swego ojca do Egiptu gdzie dokończył on życia Pan wyprowadził resztkę potomków Józefa z Jerozolimy, aby okazać miłosierdzie potomstwu Józefa żeby nie zginęli Podobnie jak Józef, który okazał miłosierdzie swemu ojcu, żeby nie zginął. Dlatego resztka z domu Józefa rozrośnie się na tej ziemi, która stanie się ziemią ich dziedzictwa. Wybudują oni dla Pana święte miasto na wzór odwiecznego Jeruzalem i nie będą więcej zawstydzeni. Potem nastąpi koniec i ziemia przeminie. I powstanie nowe niebo i nowa ziemia na podobieństwo nieba i ziemi, które przeminęły. Tylko że to, co stare, przeminie i wszystko stanie się nowe. Wtedy stąpi nowe Jeruzalem i błogosławieni będą jego mieszkańcy, bo ich szaty będą wybielone krwią baranka. I są oni zaliczeni do resztki potomstwa Józefa z domu Izraela. I dopiero wtedy nadejdzie czas, odwiecznego Jeruzalem i błogosławieni będą jego mieszkańcy, gdyż będą oczyszczeni krwią baranka. Są to ci, którzy zostali najpierw rozproszeni, a potem zebrani z czterech krańców ziemi oraz ci, którzy zostaną przyprowadzeni z północnych krajów i mają oni udział w wypełnieniu przymierza, które Bóg zawarł z ich ojcem Abrahamem. I tak wypełni się Pismo Święte, które mówi, że ci, Którzy byli pierwsi, będą ostatnimi, a ci, którzy byli ostatni, będą pierwszymi. I zamierzałem pisać o tym więcej, ale mi zabroniono. I Eter prorokował o wielkich i doniosłych rzeczach, ale ludzie mieli go za nic i wypędzili go. I Eter krył się w jaskini za dnia, a nocą... Przychodził oglądać sprawdzenie wyroków, które miały spaść na ludzi i gdy mieszkał w jaskini, a nocą oglądał nieszczęścia, które spadały na lud, zapisał do końca tę kronikę. I tego samego roku, kiedy go spośród siebie wypędzili, zaczęła się pośród nich wielka wojna, bo wielu, którzy nabrali znaczenia, chciało przez tajemne spiski, o których już pisałem, zniszczyć koriantumra. I Koriantumr który wykształcił się w stosowaniu podstępów w walkach oraz we wszelkiej przebiegłości wytoczył bitwę tym, którzy chcieli go zniszczyć i nie nawrócił się do Boga ani też jego synowie czy córki ani synowie i córki Kochora ani synowie i córki Korihora, i pokrótce nikt spośród ich synów i córek na całej tej ziemi nie nawrócił się zaprzestając popełniania grzechu Stało się więc, że podczas pierwszego roku, gdy Eter ukrywał się w jaskini, ludzie, którzy byli tajemniczo sprzysiężeni i walczyli przeciwko Koriantumrowi, dążąc do zdobycia jego królestwa, zgładzili wielu mieczem. Także synowie Koriantumra walczyli wiele i stracili dużo krwi. I drugiego roku Pan powiedział Eterowi, że ma pójść do Koriantumra i zapowiedzieć mu, że jeśli się nawróci z całą swoją rodziną, Pan... Pozwoli mu zatrzymać królestwo i oszczędzi ten lud. W innym wypadku zginie jego lud i cała jego rodzina, a ocaleje tylko on, aby zobaczył wypełnienie się proroctw o innych ludziach, którzy otrzymują tę ziemię w posiadanie. I Koriantumr zostanie przez nich pochowany, gdyż wszyscy z jego ludu zginą oprócz niego. I stało się, że ani Koriantumr się nie nawrócił, ani jego rodzina, ani też jego lud. I wojny nie ustały. I chcieli zabić Etera, ale uciekł im i ukrył się znowu w jaskini. I stało się, że wybił się pośród nich szaret, który także wytoczył bitwę koriantumrowi i pobił go, a w trzecim roku wziął do niewoli. I w czwartym roku synowie koriantumra pobili szareda i przywrócili królestwo swemu ojcu i w całym kraju zapanowała wojna i każdy ze swoją bandą walczył o cokolwiek zapragnął i mieli spiskowców oraz wszelką niegodziwość w całym kraju i stało się, że Koriantumr rozgniewany na Szareda poszedł z nim walczyć ze swoimi armiami i obydwaj pałali gniewem gdy się spotkali w dolinie Gilgal i rozgorzała ciężka bitwa i Szaret walczył z Koriantumrem przez trzy dni i Koriantumr Pobił go i ścigał, aż doszli do niziny Heszlon. A na nizinie Szaret znowu zaatakował koriantumra, pokonał go i wyparł z powrotem do Doliny Gilgal. I Koriantumr ponownie wytoczył bitwę Szaretowi w Dolinie Gilgal, pokonał go w tej bitwie i zabił. A Szaret zranił koriantumra, w Udo, że przez dwa lata Koriantumr nie brał udziału w bitwach, kiedy to cały lud w tym kraju przelewał krew, i nikt nie mógł ich od tego powstrzymać.